Jak się macie? Dobrze się macie? To dobrze. Dobrze, bo chciałbym zaprosić tutaj teraz na środek jedną z osób, która będzie się dzisiaj razem ze mną dzielić, ponieważ ma mądre przemyślenia. Wierzymy w to oboje, jak tu stoimy, że to nie my mówimy, ale to Duch Święty chce dzisiaj mówić do was. Dzięki. Chcę wam przez 15 minut zrobić wstęp do, tak naprawdę, do tego, co będzie Marcin dzisiaj mówił. Chciałem mówić o tym, o wierze. Nie uwierzę o takiej, której się ktoś nawrócił 30 lat temu, 40 lat temu i podjął tą raz decyzję, ale o tym, że wiara to jest nasza codzienność, bo chrześcijaństwo to jest nasza codzienność. Chrześcijaństwo to jest to, kiedy wychodzimy za próg tego kościoła, kiedy tak naprawdę spotykamy się z problemami, konfrontujemy się z tym, co jest w naszym życiu, spotykamy się z ludźmi i wtedy tak naprawdę nasza codzienność to jest nasze chrześcijaństwo. I dlatego chciałem powiedzieć dzisiaj o wierze, o codzienności wierze. Wiecie... Podam wam taki, taki, taką metaforę, gdyby w Kamiennej Górze, to jest alternatywna historia Kamiennej Góry, gdyby w Kamiennej Górze wybudowali McDonalda, to wiecie, Marcin by był pierwszą osobą, która by tam była. Potem była grupa młodzieżowa, ale cały Marcin, jakby to było w ogóle gdzieś obok kościoła, to podejrzewam, że on by tutaj w kościele spał i tylko by wychodził do McDonalda na obiad. Ale jakby był, to może by ludzie tutaj przyszli, będzie. dla kawiarenki pomysł żeby coś zrobić z tym, nie, i gdybym chciał zaprowadzić Ma Marcina do tego McDonalda, złapałbym go za rękę i zacząłbym go wprowadzić do tego, po prostu bym go wziął i Marcin idziemy tutaj, idziemy tutaj, przez całą kamienną wiecie naokoło bym go przyprowadził do tego McDonalda, on by był szczęśliwy, nie, zadowolony Marcin, ale gdyby w połowie drogi założył mu opaskę na oczy, i by nie widział tego, gdzie idzie, dokąd idzie. I jedyną rzeczą, którą by musiał zrobić, to mi zaufać, czy na pewno go doprowadzę w to miejsce. I nie miałby pewności, czy go doprowadzę, dlatego, bo, bo musiałby po prostu mi zaufać w tym. Byłoby mu ciężko, byłoby mu niewygodnie, by się nie czuł komfortowo, bo nic nie widział, by nie wiedział, czy, czy go prowadzę. Jeszcze jakbym puścił tą rękę i bym tylko do niego mówił, jak nawigacja, Marcin skręć w lewo, Marcin za 15 metrów skręć w prawo, to by było jeszcze gorzej. Po prostu musiałby mi zaufać i tak czasem jest z Bogiem. Kiedy wydaje nam się, że idziemy z Nim za rękę, kiedy wydaje nam się, że po prostu z Nim sobie idziemy, jest wszystko fajnie i nagle pojawia się problem, pojawia się coś, co nas ogranicza, coś, na co nie mamy wpływu, okoliczności, coś, co jest dla nas mega straszne do przeżycia, coś, czego nie możemy przetrwać. I czujemy się, jakbyśmy byli w takiej studni, jakbyśmy mieli opaskę na oczy i było tak fajnie, idziemy do przodu, idziemy do jakiegoś celu. I teraz nic nie widzimy i nie widzimy ani dokąd idziemy, ani w jakim miejscu się znajdujemy, ani co robić. Jesteśmy tacy bezradni. I to jest ta opaska. I wiecie, marcie, bym musiał mi zaufać, że go na pewno doprowadzę tam, gdzie mówię. Bym musiał podjąć decyzję, że mi ufa, że na pewno idzie w tą. I wiecie, tak samo jest z Bogiem. Kiedy po prostu czujemy się bezradni, kiedy czujemy się w miejscu, gdzie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jedyną rzeczą, którą jesteśmy w stanie, to po prostu zaufać. Bo wiara to zaufanie. Wiara to jest w naszej codzienności, kiedy pojawia się problem, kiedy musimy zaufać, kiedy musimy podjąć tę decyzję, że ufamy. Wiecie, bo jesteśmy w swoim życiu, idziemy i nagle pojawia się taka wielka przepaść, taki wielki dół, taki wielki dołek, taki po prostu coś, co nas ogranicza, coś, co nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. I na ten moment dużo osób się odwraca i idzie w zupełnie innym kierunku, bo nie jest w stanie przejść tego, bo nie jesteśmy w stanie przejść wszystkiego w naszym życiu, ale mamy Boga, który chce nas przeprowadzić przez nasz problem. Nie oznacza, że pokona za nas ten problem, bo nie zabił Dawi Goliata za Dawida, ale chce nas przeprowadzić przez to. I czasami się wydaje, że przyleci do nas, weźmie nas i z takimi skrzydłami po prostu nas przerzuci na drugi ląd. Przerzuci i będziemy bezpieczni i wszystko będzie fajnie. Ale prawda jest taka, że między, między tą przepaścią jest taka jedna mała linka i przyjdzie z taką taczką. Jedyne, co będziemy musieli zrobić, to wsiąść do tej taczki. I on nas przewiezie tą taczką. Polega to na tym, że musimy wsiąść do tej taczki, że musimy zaufać i podjąć decyzję, że wsiadamy do tego, że nas przeprowadzi. On wyśle nam, przekaże nam ludzi, którzy nam pomogą w tym, przekaże nam słowo i będzie z, nas, będzie z nami w tych trudnych chwilach. Bo wiara to zaufanie, a zaufanie to decyzja, że wsiadamy do taczki. Psalm 37 mówi tak, zaufaj Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w swojej ziemi i dbaj o wierność. O wierności ostatnio mówiliśmy. Rozkoszuj się Panem, a spełnij pra pragnienia Twojego serca. Powierz Panu swoją drogę, zaufaj mu, on podejmie działanie. Tu nie pisze, on podejmie działanie i potem mu zaufaj. Tu pisze powiesz panu swoją drogę, powiesz panu swoje życie na 100%, twój każdy problem, powiesz panu, za, po prostu mu zaufaj we wszystkim. Kiedy pojawia się problem, kiedy pojawia się to paska, że nie widzimy, naprawdę pojawiają się w życiu takie momenty, że ktoś umiera, że coś się dzieje, że po prostu czujemy się bezradni, nie wiemy co zrobić I jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to po prostu uwierzyć i zaufać. podjąć decyzję, że wsiadamy do taczki, dlatego, bo nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. to pisze, on podejmie działanie, jak wejdziesz do, podejmie działanie, jak mu zaufasz. Okej, okay, a więc wiara to, wiara to zaufanie, zaufanie to decyzja, a na decyzję ma wpływ nasza postawa. Wiecie, Jezus, gdy był na ziemi, On dobrze wiedział, że umrze i wiedział o jakim czasie, wiedział o której godzinie, nawet wiedział, kto mu bije w nóż plecy, a przez cały czas, przez całe życie żył na 100%. Chodził do ludzi, był pełny pasji, był pełny, był, po prostu mówił o swoim Ojcu w niebie, Chodził i opisywał Ewangelię, i żył na 100% przez całe życie. A wiedział dobrze, o której godzinie zginie, wiedział kiedy zginie. Chodził po świecie. Wiecie dlaczego? Bo jego postawą było to, żeby zaufać planu, dla, który ma na niego ojciec. Trzymał się tego, co ojciec do niego mówił w niebie. I wszystko opierało się na jego postawie, na tym, jaką miał postawę. Wiecie, postawa to jest to, jak przyjmujemy rzeczywistość, jak przyjmujemy to w wydarzeniach do naszego serca. Niektórzy przyjdą do kościoła. Wiecie, jest taki kościół, Planet Shakers w Australii? Znamy, nie wiem, czy znamy. Mamy piosenki, parę piosenek onych śpiewamy. I wiecie, tam śpiewają rap. Prowadzili ostatnio rap i prawie każde nabożeństwo ma po trzy piosenki rap i to jest taka muzyka, jaka była w odliczaniu na konferencji. Taka mocna, że tak powiem. I wiecie, gdybyśmy poszli do takiego kościoła, nie każdy lubi taką muzykę, ale to już zależy od naszej postawy, czy chcemy uwielbiać Boga pomimo tego i wyjść ze strefy komfortu i po prostu śpiewać, dlatego bo śpiewamy dla Boga, czy po prostu się od razu zamkniemy na to bo postawa, bo wiara to jest wychodzenie poza strefę komfortu, kiedy coś naskuje, kiedy coś po prostu kiedy jesteśmy konfrontowani i kiedy musimy przyjąć postawę jaką, jaką przyjął Mojżesz kiedy weszli do ziemi obiecanej, kiedy już mieli ten plan od Boga, kiedy już wchodzili w to i nagle postawił się wielki mur, postawił się kłopot, zostali skonfrontowani ze swoją wiarą, ze swoim zaufaniem, bo pojawiło się coś, co przekraczało co, co nie mogli sami powstrzymać, co było dla nich zbyt ciężkie mieli tamte Całe miasto, które musieli pokonać. A mieli postawę taką, że chcą zaufać. Wszystko chodzi o postawę. A więc pierwsza rzecz to jest to, że wiara to zaufanie, zaufanie to decyzja, na którą wpływa nasza postawa. I kiedy coś nas konfrontuje, konfrontuje nasz nas problem, konfrontuje jakieś wydarzenie, które nas ogranicza, które, które jest ciężkie, którego nie umiemy w stanie przejść sami, Musimy wyjść z naszego naturalnego myślenia, bo, dla, bo to jest nasz, dla nas naturalne, że kiedy coś się dzieje, to jesteśmy załamani, chcemy się poddać, chcemy od tego odejść, bo tak jesteśmy stworzeni. To jest naturalne, naturalne dla człowieka, że kiedy coś się dzieje, to po prostu chcemy jak najdalej od tego odejść i po prostu chcemy się poddać. Ale kluczem właśnie jest to, że kiedy mamy tę opaskę, kiedy nie widzimy, kiedy jest ten dołek, żeby wyjść poza swoją strefę komfortu, poza to, jak myślimy, poza nasze naturalne myślenie i zaufać mu we wszystkim, zaufać i oddać mu każdy swój problem. Amen. Super? Super, bardzo fajnie. Cieszymy się, Mateusz. Cieszę się, że zrobiłeś wprowadzenie do tego kazania. To, czego powinniśmy szukać w naszym życiu, w naszym życiu codziennym, to to, co powiedział Mateusz. Wiara jest naszą codziennością, ale kiedy zastanawiam się na tym, czy wiara jest moją codziennością, to zastanawiam się tak bardzo mocno nad tym, na ile w ciągu dnia jestem w stanie poświęcić swojego czasu, swojego życia na to, aby wyjść ze swojej cielesności, a wejść w ten obszar duchowości. Wiecie, mamy problem z tym, że jako ludzie żyjemy w czele tutaj na ziemi. Mamy problem z tym, że nie mamy, brakuje nam czasu, mamy pracę, mamy rodziny. Jesteśmy tak bardzo czasami sfokusowani na tym, aby w tym życiu tutaj naszym było nam dobrze, że ciężko jest nasa, czasami skupić nam się na tym, co jest tam. Tam, gdzie Jezus już nas zaprosił. Tam, gdzie jesteśmy już, ponieważ On oddał za to swoje życie. Ostatnio mam taki jakiś okres, nie wiem, może to przesilenie jesienne albo, albo jakoś inaczej bym to nazwał, ale zastanawiam się, ile tak naprawdę jest mnie tam, a mnie tu. I wydaje mi się, że przychodzi taki okres, przychodzi taki sezon do życia mojego, na pewno w moim życiu, ale wierzę też, że w życiu naszego kościoła, do tego, abyśmy zaczęli szukać tego, co jest tam abyśmy coraz częściej wychodzili z naszych ciał i stawali się razem z Nim, obok Niego i byli właśnie tam. Żebyśmy szukali tej duchowości, żebyśmy szukali tego obrazu Jezusa, który jest obok nas, który kocha każdego z nas. Nie tylko tak, że klepie nas po ramionach, ale właśnie żebyśmy oddali się w takiej codzienności, w takie otwarte Jego ramiona, abyśmy potrafili się skupić na Nim. Zastanawiam się też czasami nad tym... Dostaliśmy coś wspaniałego od Jezusa. Dostaliśmy Ducha Świętego. Jak wiele razy w ciągu dnia ja pytam Ducha Świętego, co mam zrobić? Jak wiele razy zdaje się tylko na to, aby On właśnie szedł ze mną w moim życiu i prowadził mnie tam, gdzie On chce, żebym ja był, a nie tam, gdzie ja chcę być? Wiecie, to są takie pytania, które sobie ostatnio zadaję i może one są właściwe, może są niewłaściwe, ale jedno wiem na pewno. Potrzebuję w swoim życiu więcej, więcej, więcej Jezusa, więcej obecności, przebywania razem z Nim, obok jego, ale potrzebuje w swoim życiu więcej Ducha Świętego, na którym oprę swoje życie. Nie wiem, czy Ty też tak masz, czy tak nie masz, ale chciałbym Ci dzisiaj zadać pytanie, którym łotrem jesteś. Bo na pewno którymś jesteś. Każdy z nas jest łotrem, każdy z nas wiecie, dostał coś, na co kompletnie nie zasłużył. Kara dla każdego z nas jest jedna. Karą dla każdego z nas jest śmierć. Ale Jezus... Jezus zrobił dla nas coś fantastycznego. Zostaliśmy oczyszczeni, zostaliśmy wykupieni. Nasze kary zostały zmazane. Wow. Co nie zmienia faktu, że dalej jesteśmy łotrami. Blisko Jezusa, ale wisimy i zastanawiamy się. Panie, czy to by na pewno jesteś? Boże, jeśli jesteś, to zrób to i to. Boże, a gdybyś był, to na pewno to by, albo tamto by się nie wydarzyło. Kto tak ma? Ma ktoś tak z was, czy tylko ja? Wow, dzięki pokorni. Chciałbym nas dzisiaj zabrać w podróż do Księgi Łukasza, 23 rozdział i od 39 wersetu będziemy czytać Boże Słowo. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, ale... Tak bardzo szczególnie, nie skupiali się na tym, co ja będę mówił, ale właśnie na tym, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. Żebyśmy weszli w ten duchowy obszar naszego życia, żebyśmy, żebyśmy tak naprawdę wzięli przeglądnęli się w, tym, w tych wersetach, żebyśmy dostrzegli siebie i żebyśmy podjęli dzisiaj decyzję, w którą stronę chcę iść i pod której stronie chcę być. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go, czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzono ci taki sam wyrok, nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nic złego nie zrobił. Dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Dziś będziesz ze mną w raju. Ja wierzę w to, że to słowo dzisiaj Bóg posyła te, też do ciebie. W miejscu twojego, Twojej decyzji Bóg powiedział, dziś będzie ze mną w raju. I czy chcesz, czy nie, nie wypadniesz z tego raju, chyba że sam nie będziesz chciał tam pójść. Jezus wisi na krzyżu z łotrami. Wiecie, czasami tak jest w życiu, że obok nas są osoby, których niekoniecznie chcemy, aby były. Wiecie, Jezus nie miał na to wpływu, kto przy nim będzie wisiał. Los tak chciał, że wisiał. Jeden łotr, prawdopodobnie dyzma i drugi łotr, prawdopodobnie gestas. Mówię prawdopodobnie, bo to się wywodzi z różnych tradycji. Na przykład kościół prawosławny, nie wiem czy zauważyliście, ale tam na przykład na krzyżu jest jeszcze jedna belka u dołu. Jest to belka, która ma wskazywać na taki podnóżek dla osób ukrzyżowanych, ale akurat na tym krzyżu prawa strona idzie do góry, lewa strona idzie w dół tej belki. Ona jest tak na skos co w tradycji prawosławnej mówi nam o tym, że Dyzma poszedł do nieba, a Gestas poszedł do piekła. Natomiast jak jest, to jest tylko tradycja. Ja nie wiem, to co wiem na pewno to to, że Bóg powołuje Ciebie i mnie powołuje do nieba. Amen? Ktoś powie amen? Bóg powołuje nas do nieba. I tak to jest, że w życiu czasami będą obok Ciebie ludzie, którzy będą Cię wspierać, Dyzma, ale będą też ludzie, którzy będą... Cię nie wspierać. Którzy będą podważać to, co robisz. Będą mówić, jak zły jesteś. Będą mówić, jak kiepski jesteś. I wiecie, to, co my mamy fajnego, to to, że mamy po pierwsze, mamy Ducha Świętego, a po drugie mamy to, że to my decydujemy, z kim chcemy, a z kim nie chcemy być. Wiecie, mnie zawsze ciągnie do ludzi, którzy mówią nie Marcin, dasz radę. Nie Marcin, ja dam radę. Ale bardzo ciągnie mnie do ludzi, którzy mówią damy radę. Bo to wskazuje na jedno, że ktoś chce iść z tobą w tym życiu. Ludzie, którzy mówią inne rzeczy, od takich ludzi uciekam. Jezus nie miał na to wpływu. Chciałbym wam pokazać pewne rzeczy. Gdybyśmy popatrzyli na te cztery wersety, to pierwszy werset mówi tak. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Nie wiem, jaki wam się obraz tam wyłania, ale mi się wyłania obraz pychy. Jeśli jesteś Jezusem, jeśli jesteś, uratuj siebie i nas. Widzicie, pycha wyzbywa nas życia. W moim życiu pycha wyzbywa życia. W moim życiu, kiedy staje się pyszny, kiedy staje się taki pewny siebie, nadzbyt pewny siebie, to wtedy tracę relacje z Nim. Macie tak? Jeśli wydaje ci się, że już wszystko wiesz, że już doszedłeś do, do takiego miejsca, że ty nie potrzebujesz nic więcej, to tutaj jest takie miejsce, kiedy nie potrzebuję też Jego. Wtedy jestem zdany na siebie. Ten obraz mi właśnie to pokazuje. Pycha, wyzbywa nas życia, wysysa na, z nas e energię. Wiecie, ten łotr, który wisi tam na krzyżu, on równie mocno cierpi jak Jezus. Czasami spotkasz w swoim życiu ludzi, którzy będą cierpieć, a swoim cierpieniem będą nakładać na ciebie. Będą Ciebie obarczać tym cierpieniem. Spotkaliście kiedyś takich ludzi? Wiecie, przychodzi do, do Was człowiek po pomoc i jedyne, co mówi, to mówi tylko i wyłącznie o sobie. Jak jest mu źle, jak jest mu strasznie, jak on sobie w życiu nie radzi. I wiecie co, na początku to jest ok, ponieważ każdy z nas ma taki moment, kiedy potrzebuje się wyżalić, kiedy potrzebuje coś, coś powiedzieć, ale kiedy to trwa rok, dwa, trzy, <głos》> on dalej mówi tylko o sobie, jak jemu w życiu źle, to prawdopodobnie czegoś nie przerobił. To są takie wampiry energetyczne i są tacy ludzie. I nie chcemy przebywać z takimi ludźmi. Chcemy? Nie lubimy takich ludzi. To jest obraz pychy. Ludzie, którzy ciągle o sobie mówią. Boże Słowo mówi tak. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed potknięciem. Nigdy nie pozwól, aby ludzie bez wiary wywierali na ciebie wpływ. Niestety jest tak, że zbyt często w naszym życiu Ludzie, którzy nie mają wiary, którzy są pozbawieni, wiecie, takiego chrystusowego źródła życia, oni mają na nas największy wpływ. Być może jest to twój szef, być może jest to twoja żona, być może jest to twój mąż, ale to są ludzie, którzy nie prowadzą cię do źródła życia. To są ludzie, którzy ciągle mówią, po co będziesz chodził do tego kościoła? Daj sobie spokój. Po co będziesz poświęcał swój czas dla służby? Po co? Czyż jest tak dużo rzeczy do zrobienia. Po co będziesz robił to, czy tamto w Kościele? Po co? Otaczaj się ludźmi, którzy są ludźmi wiary. Którzy zawsze do twojego życia będą mówić dobre rzeczy. Nie takie dobre rzeczy, zaraz o tym powiem, które tylko i wyłącznie będą budować twoje ego. Ale dobre rzeczy, które będą cię prowadzić do Królestwa Niebios. Że będziesz chciał z nimi przebywać, bo będziesz wiedział, że Jezus jest z nimi, że Jezus jest z tobą. Będziesz chciał z nimi czytać Biblię, będziesz ch chciał się stawać lepszy. Dlaczego? Oni są naprawdę Chrystusowi. Wyzbywajmy się ludzi z naszego życia, którzy są pyszni. Wyzbywajmy się pychy z naszego życia. Gdybym ja dzisiaj miał podnieść rękę i powiedzieć, że jestem wyzbyty pychy, to skłamałbym. Ja wiem, wy, wy jesteście idealni, ale ja taki nie jestem. I w różnych obszarach swojego życia jestem pyszny. Ale widzę te rzeczy i chcę się ich pozbywać, ale to jest strasznie trudne. To nie jest takie, wow, to już wiem, to teraz już jestem super. Chodzi przed upadkiem, tam dalej jest jeszcze, a wyniosłość ducha przed potknięciem. Jak wiele razy wydawało nam się, że jesteśmy tak bardzo duchowi, tak bardzo duchowi, że nie jesteśmy w stanie się potknąć. Belki leciały przede mnie, a ja nad nimi skakałem. Wiatry we mnie waliły, a ja byłem nadal taki Duchowy ale przyjdzie jakiś moment w Twoim życiu, być może to będzie taka pierduka dla innych, dla Ciebie to będzie wielka, wielka rzecz, która Cię powali. I to nie jest pytanie, kiedy to się stanie, e, nie jest pytanie, czy to się stanie, ale kiedy to się stanie, bo to jest normalne w naszym życiu. Kończy się jeden problem, zaczyna się drugi problem. I co wtedy zrobię? Czy będę wołał Jezu? Czy będę znowu próbował sobie sam z tym poradzić? Czy znowu w swojej pysze powiem mm". Dam radę. Ja dam radę. Nie Jezu, damy radę. Przyjdziemy, przeprowadzisz mnie przez to, pokażesz mi drogę wyjścia. Duchu święty, jak ja mam to zrobić? Proszę cię, pokaż mi, wskaż mi, bo nie radzę sobie, ale dam radę. Trzeba będzie to kogoś kopnąć. Jak trzeba będzie, to kogoś okłamie, ale dam radę. Ja mówię o naszej codzienności, nie mówię o jakichś wielkich rzeczach. Ja mówię o Twojej pracy, ja mówię o Twojej szkole. Gdzie mamy być duchowi? W domu? Gdzie chcesz przekazywać miłość Chrystusa? W domu? Do telewizji? Będziesz mówił? Do Ibisza? Nawróć się. Pan ma dla ciebie plan. Nie okłamujmy się, kochani. Ja nie ściemniam. Większość naszego życia spędzamy nie z ludźmi. Albo tylko i wyłącznie z najbliższymi. Większość naszego życia spędzamy w TVP1, TVN-ie, Polsacie. Ja, Eleven Sport albo na YouTubie. Nie pozwól, aby ludzie bez wiary wywierali na ciebie wpływ. Otaczaj się ludźmi, którzy mają wiarę, ludźmi, którzy są napełnieni, ludźmi, którzy codziennie czerpią ze źródła życia. Takimi ludźmi się otaczaj. Jeżeli chcesz, chcesz być w tym miejscu, w którym Bóg chce, abyś ty był. Wiecie, drugi obraz, który mi się wyjawia z drugiego wersetu, to jest drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzą ci taki sam wyrok... Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. Wiecie, dla mnie to jest obraz napomnienia. Uu, Marcin, o czym ty mówisz? Napomnienie. Ła, tego już nie praktykujemy, przecież napomnienie. No jak to tak? Tutaj mówisz o pysze, a teraz mówisz, żeby innym wypominać. Marcin. Słuchajcie, napomnienie to jest jedna z najbardziej duchowych rzeczy, jaka istnieje. To jest jedna z najbardziej duchowych rzeczy, która macie doprowadzić do miejsca, w którym Bóg chce, abyś był. Bez napomnienia innych ludzi. Ja nie mówię tutaj o tym, że to mają być ludzie, którzy Ciebie nie znają. Nagle jakiś przywódca duchowy przyjdzie, jestem taki napełniony Duchem Świętym, bracie, Ty masz tego nie robić, Ty robisz to źle, Ty robisz to B. Dlatego otaczamy się fajnymi i dobrymi ludźmi, po to, aby dać im przystęp do naszego życia, po to, aby wtedy, kiedy dzieje się coś w naszym życiu, mogli przyjść Kopnąć się w tyłek? Nie. Aby mogli przyjść i powiedzieć, słuchaj, stary, jesteś świetnym gościem. Naprawdę Bóg ma dla ciebie wielki plan i to widać w twoim życiu. Ale niestety w tym obszarze swojego życia potrzebujesz korekty. Napomnienie to nie jest, wiecie, coś takiego, że przychodzi do ciebie pastor, woła cię na rozmowę i mówi, ty słuchaj, albo się zmienisz, albo wypad. Niestety my mamy taki obraz czasami w kościele. Wydaje nam się, że jeżeli ktoś nas będzie napominał, to znaczy, że Albo w prawo, albo w lewo, stary. Miłość popycha do przodu. Miłość popycha do przodu. Ludzie, którzy Ciebie kochają, ludzie, którzy chcą dla Ciebie dobrego, będą Ci mówić trudne rzeczy, ale po to, żebyś Ty poszedł do przodu. Ja w swoim życiu nie dam dostępu do napomnienia osobom, które mnie nie znają. Nie dam ludziom, którzy... Nie będę, wiecie, słuchał napomnienia od osób, które nie wiedzą, gdzie jestem, w jakim miejscu się znajduję, w jakim miejscu jestem w procesie w swoim życiu, w jakim miejscu jest moja rodzina, ale dam dostęp do napomnienia tym osobom, które są blisko mnie i które wiem, że mnie kochają, te, którym ufam. To jest, też ta, to, jest to, o czym też mówi Biblia, ta wyniosłość ducha. Czasami wydaje nam się, że mamy prawo Mówić ludziom trudne rzeczy tylko dlatego, że wydaje nam się, że jesteśmy w lepszym miejscu niż oni. Nie jesteśmy. Jedziemy na tym samym wózku, to, że w procesie jesteśmy dalej, to, że być może jesteśmy bliżej Boga, nie oznacza, że dał nam prawo do tego, abyśmy gnoili innych ludzi. Amen? Dajmy ludziom przystęp do naszego życia, dajmy przystęp do napomnienia, ale tym, którzy wiedzą, wiemy, że nas kochają, którzy chcą dla nas dobrego. Zobaczcie, tak krótki fragment, a tyle dobrego z niego można wyciągnąć. Napomina ten, kto jest najbliżej i zna życie drugiej osoby. Nie z przypadku, aby poczuć się lepiej i napompować swoje ego, więc powiem coś komuś. Pch, niech się z tym giba. Trzeci werset. Dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Pokora, pokora. Panie Boże, jak ja potrzebuję w swoim życiu pokory. Pokora ożywia. Pokora oczyszcza. Pokora zaprowadzi Cię dużo, dużo dalej. Dużo, dużo dalej. Pokorne serce, którym będziesz obdarowywał ludzi na zewnątrz. Nie chcę powiedzieć w świecie. Na zewnątrz. Oni będą to widzieć. Oni będą się w tym kochać. Jezus się w tym kocha. Jak to się mówi? Pokorne, a, a jakbym powiedział coś z Biblii, to by było pokorne ciele, beznadziejne, beznadziejne. Pokorne serce czerpie ze źródła Jezusa. Nie jesteś żadnym cielakiem, powiedz nie jestem cielakiem, nie jestem cielakiem, ale chcę czerpać, poprzez swoją pokorę, chcę czerpać z tego, co Jezus dla mnie przygotował. Pokora jest jak otwarta dłoń w stronę Jezusa. Kiedy ty masz otwartą, pokorną dłoń, on złapie cię za tą dłoń, zaprowadzi cię dalej. Pokora to jest swoja otwarta dłoń w jego stronę. Kiedy nie jesteś pokorny, to tylko patrzysz, czy obok ciebie jest. Ale kiedy masz otwartą dłoń i on chwyci cię za tą dłoń, to ty wiesz, że on jest i zaprowadzi cię dalej. Wiecie, to tak jak z chłopakiem dziewczyną. Wczoraj miałem okazję w ogóle iść z Zosią za rękę. Ale bez takich. Bo chcesz czasami, żeby przyjaciel szedł z Tobą za rękę. Chcesz, żeby był blisko, bo wierzy On, że z nim jesteś w stanie zajść daleko. Gdy spotyka się chłopak z dziewczyną, to rzadko zaczynają od, od razu od całusów. Ale to, co chcą w pierwszym akcie robić, to, co chcą na samym początku robić, to chcą złapać się za rękę. Chcą być blisko siebie. On idzie i ciągnie ją. <śmiech> Nie, id idą razem. <śmiech> Chyba, że ją wyciągnął z jaskini, ale to chyba nie te lata już, nie ten wiek. Pycha napomnienie pokora. I ostatnia rzecz. Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Wow. To jest cudowny obraz, wspaniały obraz zbawienia życia wiecznego. To jest cudowny obraz tego, co Jezus zrobił dla nas, dla niedoskonałego człowieka. Jezus przyszedł, umarł na krzyżu po to, abyś ty mógł żyć. Jezus ofiarował ci już zbawienie, ty już to masz, możesz z niego korzystać, możesz z niego czerpać, możesz zarażać innych tym zbawieniem, bo on już to dla ciebie zrobił, on już ci to dał. Gdybym teraz wyciągnął 100 złotych z kieszeni, z portfela, 100 złotych, Nie mam pewnie, nie mam. Ale gdybym wyciągnął te 100 złotych. I przyszedł i dał Markowi. Mówię, masz, trzymaj, Marek, stuwa, Ściemniaj, no. Uwierzyłeś, że ja ci dałem tą stówę? No masz ją w ręce. mają w ręce, uwierzył. Ale gdybym przyszedł i powiedział, słuchaj, Marek, masz stówę, ale za miesiąc. Co by się pojawiło w jego sercu? Marcin znowu ściemnia. Za miesiąc. Za miesiąc to zapomnisz że mi w ogóle da. Ha. Żyjemy w ciele i często patrzymy logicznie. Jesteśmy ludźmi rozumnymi, przynajmniej co po niektórzy w tym miejscu wszyscy. Tego się trzymamy. Amen? Okej. Okay. I pewne rzeczy bierzemy na logikę. Skoro ja mu dałem te 100 złotych, to on w to uwierzył, że, ja że je dostał. Ale gdybym powiedział, słuchaj, za miesiąc ci dam te 100 zł, to by pomyślał sobie, hm, hm, hm, hm. zobaczymy, co? zobaczymy. Da czy nie da, da czy nie da, pewnie nie da. I teraz w odniesieniu do naszego duchowego życia. Jezus już ci to dał. Ty już to dostałeś. Jedyne, co musisz, to musisz uwierzyć, że On to dla ciebie przygotował, że jest tam dla ciebie miejsce, że jesteś zapisany w Księdze Żywych. To jest jedyna rzecz, którą, w którą musisz wejść. I to wymaga od nas tego, abyśmy byli w tej duchowej rzeczywistości. Abyśmy wyszli z naszych ciał i przestali ciągle mówić, a gdybyś Boże był, a gdyby Bóg, a gdyby Bóg, a gdyby Bóg. Nie ma gdyby. On już to zrobił dla Ciebie. W największym akcie poświęcenia miłości i wszystkiego innego dobrego, co tylko mogło się wydarzyć, On poszedł na Ciebie na krzyż. Amen, amen. Dobry Jezus. Cud życia wiecznego. Wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się logika Kościoła. To, że widzisz więcej rzeczy w życiu innego człowieka nie, znacza, że, nie oznacza, że Bóg o tobie zapomniał. To, że widzisz więcej cudów w innych miejscach nie oznacza tego, że Bóg nie chce działać w tym miejscu. Pamiętacie tę historię, kiedy Jezus przychodzi do swojego miejsca, do miejsca, z którego się wywodził i nic się tam nie podziało. Dlaczego? Ponieważ wszyscy patrzyli cieleśnie. Wszyscy patrzyli na to tylko, kim on wcześniej był i patrzyli na to, że go wcześniej znali. Nic się nie wydarzyło. Jeśli chcesz, żeby się działo więcej, to musisz wierzyć w to, że Bóg chce więcej dla tego miejsca. Że Bóg chce więcej dla twojego życia. To jest wiara. Patrzę na Kościół. Kościół patrzy na mnie. Mm -hmm. Tak, to jest akcja na reakcję. Nie, reakcja na akcję. Tam, gdzie kończy się logika w twoim życiu, zaczyna się wiara. Potrzebujemy więcej wiary w naszym życiu. Potrzebuję być bliżej serca Jezusa. Ja potrzebuję być bliżej serca Jezusa każdego dnia. Potrzebuję więcej czytać Biblii. Konfrontujecie to? Potrzebuję więcej przybywać w Jego obecności. Konfrontujecie to? Potrzebuję mniej skupiać się na sobie. Konfrontujecie to? Potrzebuję mniej skupiać się na wszystkich rzeczach, które są dookoła mnie. Potrzebuję mniej skupiać się na innych ludziach, którzy są wokół mnie. Potrzebuję skupić się na Nim. Dzisiaj ładnie zaczęliśmy na bożeństwo od piosenki o Jezusie. I to, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy dzisiaj skończyć na piosence o Jezusie. Nigdy nie jest za dużo Jezusa w naszym życiu. Jeśli uważasz, że jest za dużo Jezusa w Twoim życiu, to znaczy, że jesteś w złym miejscu. Nic nie uczynisz w swoim życiu bez Ducha Świętego. Nic. Potrzebujemy więcej Ducha Świętego w naszym życiu. Kościele, wstajmy. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Nie ma miejsca na pychę w twoim i moim życiu. Jeśli coś jest, co trzeba poddać Bogu, to jest czas na to, aby to zrobić. Drugi natomiast skarcił go, czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok. Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to. Ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. Jestem otwarty na napomnienie. Jestem otwarty na korektę. Jestem otwarty na to, że kiedy przyjaciel, przyjaciółka, ktokolwiek, kto jest blisko, powie mi, Marcin, zmień to, to zastanowię się nad tym dziesięć razy. A potem to zrobię. Nie obrażę się, kiedy ktoś powie mi coś trudnego, dlatego że wiem, że Bóg ma dla mnie plan i że chce doprowadzić mnie do lepszego miejsca. On chce, żeby moje życie było w innym, lepszym miejscu. Dodał Jezus, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Przyjmując napomnienie, dochodzisz do pokory która jest tak fundamentalnie ważna w naszym życiu. Potrzebujemy pokory, nieważne na jakim jesteś stanowisku, nieważne kim jesteś w swoim życiu, czy jesteś wykształcony, czy nie jesteś wykształcony, czy być może masz braki, bądź nie masz, masz dom lub go nie masz, masz pieniądze lub ich nie masz. Pokora. Pokora jest dla ciebie czymś fundamentalnym, co potrzebujesz wnieść do swojego życia. Jezus mu odpowiedział, zapewniam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Jezus mówi do Ciebie każdego dnia, zostałeś powołany do tego, aby być w niebie. Zostałeś powołany do tego, aby być obok Niego, aby razem z Nim uwielbiać, aby, aby razem z Nim być, aby, aby wciepić się w tą Jego miłość. Do tego zostałeś powołany. Na krzyżu obok Jezusa wisiało dwóch łotrów. Dwóch Jeden dziś zwany dobrym, drugi zwany złym. Jednego niektórzy już wysłali do piekieł, drugiego do nieba. Nie wiem, jak jest. Ale zastanawiam się, którym ja jestem łotrem. Którym łotrem chcę być? I czy w ogóle chcę nim być? Dwoje tych łotrów razem z Jezusem wisieli obok Niego i razem z Nim cierpieli. I czasami będzie tak, że obok będziesz miał ludzi, którzy będą cierpieć. Czasami Ty będziesz cierpiał, a obok będziesz miał ludzi, którzy będą Ciebie potrzebować. I to, co chcę Ci dzisiaj głośno powiedzieć. To, że cierpisz, to, że Ciebie boli, nie zwalnia Cię z odpowiedzialności kochania innych ludzi. To, że Ciebie boli, to, że nie jesteś w dobrym sezonie swojego życia, nie zwalniać się z odpowiedzialności obdarowywania innych miłością. Jezus w tamtym momencie mógł powiedzieć dajcie mi spokój, nie boli. Nie będę z Wami gadał. Ale to, co daje Jezus, to daje nadzieję. W miejscu cierpienia, w miejscu bóla, bólu, w miejscu śmierci Jezus daje nadzieję. I mówi, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Do tego zostałeś powołany. Do tego, aby mówić ludziom, że dla nich powołaniem jest niebo. Dla Ciebie powołaniem jest niebo. Powiedz do osoby obok. Dla Ciebie powołaniem jest niebo. Pomimo tego, którym łotrem jestem, Bóg wybrał Cię do tego, abyś był obok Niego. To jest niesamowite. To jest ta prowokująca miłość, o której mówił Mateusz w zeszłym tygodniu. Zapraszam zespół.